Where am I getting the joy do kolegów, mętych sieny i szuje. To co mnie ten nerwuje Ponury świat, który obserwuje. I mnie kiedy przekalkuję Ile dni zostało straconych. Po kolażuję Jak mogę, staram się i nie ryzykuję Hajsu brakuje, a jak wół nie haruję Dopadają złe myśli, po których mam ogóle Chcesz rozmawiać z to bo masz do spłacenia kwotę To spłać, bo mogą zajebać pod potrzebro Nieraz Popełnia wąta wokół siwek ocy dzieje się duszy i noce, więc po parkiecie chodzę To padawku w to się staje prawdziwością Wtedy rozumiesz jaką rodzina wartością Jak strzela z jak pyta co z tą prawidnością Wydaje sołt i się z wolnością Widzę gęby ponure dwulicowe Na które stram i na które pluję Nerwobóle mam, gdy baba się nie szanuje Za pieniądze się pierdoli i za niewoli ssać w ogóle mam, gdy pomyślę o zazdrości Chcę do kolegów, co mówią o prawilności Gówno doświadczyli, bo w dupie byli Nie znali sprawy, a na mój temat mówili no stanie nie wtykam, w nie swoje sprawy Z własnym życiem się borykam, więc o trzyjście nie pytam Lecz pamiętaj kurwo, fałszywa, że w myślach czytam Jak patrzę na ciebie kurwo, to ze Wam czytam, mery w mam, ty odczuję na skórze Zazdrość patologiczną, bo nie mam jej w nadurze Pomocą służę, więc przy awanturze nie stwórzę. Lecz nie pomogę temu, któremu źle wróżę.